Wcześniej wraz z mężem spotkała się z Witoldem przy łodziach na Niemnie, prawdopodobnie uzgadniając wspólne polsko-litewskie stanowisko. Kiedy opozycyjna grupa panów węgierskich chciała pozyskać Polskę do jakiejś akcji antykrzyżackiej, właśnie królowa była tą osobą, która okazała im swe żywe niezadowolenie. Jest ciekawe, że analogiczne stanowisko zajmowała również przyjaciółka Elżbiety Aleksandra, siostra Jagieły. Jako księżna mazowiecka prowadziła ona obfitą, pokojową korespondencję z zakonem, pisząc do wielkiego mistrza nawet bezpośrednio przed bitwą grunwaldzką, a córki swe wydała za miłych krzyżakom książąt niemieckich. Jest rzeczą oczywistą, że kierując losem swoich dzieci, królowa chciała wykorzystać możliwości ich ojczyma. Najstarszy syn Otto zmarł przed matką i nie jest wiadomo, czy doczekał się jej koronacji. Pozostał młodszy Jan... Oraz dwie córki Elżbieta i Jadwiga. Dla Jana zaczęła się starać o godność komesa z uprawnieniami nieznanymi w Polsce i pozyskała na to zgodę Jagieły. W tym celu z dóbr obejmujących łańcut zamierzano utworzyć hrabstwo, nadając im specjalny status i podporządkowując właścicielowi w charakterze lenników część okolicznej szlachty zamieszkałej koło miasta Jarosławia. Byłaby to więc jedyna w dziejach Polski próba wprowadzenia zachodniego prawa feudalnego. Jednak poparty przez grupę możnowładców kanclerz Wojciech Jastrzębiec odmówił przyłożenia pieczęci do gotowych już dokumentów, czym obalił cały projekt. Spowodowało to wybuch gniewu i złości Elżbiety, która w sypialni, długoż, zaczęła podburzać męża przeciw nieposłuszeństwu doradcy. Rzeczywiście Jagieło wkrótce go zwolnił z zajmowanego stanowiska. Jednak poza niechęcią królowej przyczyniła się do tego także wielka porażka dyplomacji kanclerza. Wobec nierozstrzygnięcia przez Sobór w Konstancji sporu polsko-krzyżackiego należało bądź papieża, bądź cesarza wyznaczyć mediatorem. Krzyżacy woleli pierwszego, jednak Jastrzemiec spowodował, że rozjemcą został Zygmunt, którego uważał za pozyskanego w czasie wcześniejszego zjazdu w Koszycach. Tymczasem wyrok ogłoszony 6 marca... 1420 roku przez Luksemburga, wbrew oczekiwaniu, był wyjątkowo niekorzystny dla Polski, gdyż odmówił jej nawet tych drobnych ustępstw, które zakon sam nieprzymuszony gotów był poczynić. W związku z tym Jagieł i Witold ryczeli jak lwy z gniewu, a pozycja kanclerza, już i tak nadszarpnięta zatargiem z Elżbietą, została zupełnie zachwiana. Ojczym wkrótce podarował ulubieńcowi żony te dobra, które kiedyś należały do jego babki Jadwigi z Pilczy, a później przeszły na własność korony. Innym przejawem troski o karierę dzieci były próby wydania córek za piastów śląskich, a więc zapewnienia im statusu udzielnych księżnych. Ze środowiskiem tym królowa była zresztą spokrewniona przez swoją wujenkę, wdowę po spytku z Melsztyna, która około 1407 roku po raz drugi wyszła za mąż Za Jana Księcia Ziembickiego. Wiadomo, że kojarzono małżeństwo jednej z pasierbic Jagieły z księciem Konradem Białym, młodszym synem księcia leśnickiego. Do ślubu jednak nie doszło może dlatego, że konkurent nie posiadał swojej dzielnicy i tułał się po obcych dworach. Natomiast córka królowej, także Elżbieta, została wydana za Bolesława księcia niemodlińskiego. Pochodził on również z Piastów Opolskich i był najstarszym synem Bolesława IV oraz Małgorzaty, hrabianki, gorycji. Ślub młodych odbył się pod koniec 1417 roku lub na początku 1418 roku. Jednak małżeństwo nie było szczęśliwe i już w 1420 roku księżna porzucona przez męża z powrotem przebywała na dworze matki. W Kilka lat później nastąpił formalny rozwód. W okresie rozgrywek z Jastrzębcem i rozpadu małżeństwa córki, zdrowie Elżbiety zaczęło podupadać. Od sierpnia 1419 roku królowa chorowała i nie towarzyszyła mężowi stale w podróżach, w związku z tym i Jagiełło nieco rzadziej wyjeżdżał. Niemniej 30 września byli razem w Lwowie, a w połowie listopada w Brzesku. 23 marca 1420 roku ciężko, niedomagająca Elżbieta wróciła do Krakowa, gdzie 12 maja zmarła. Król dowiedział się o śmierci żony w Brześciu Kujawskim. Był ponownie krótko, ale głęboko zmartwiony. Jak podaje Długosz, zgon ten spowodował wybuch powszechnej radości. Do niemiłych ekscesów dochodziło nawet w czasie pogrzebu, na który grupa magnatów przyszła w odświętnych szatach i wesoło śmiała się. Zwłoki złożono w katedrze na Wawelu. Syn Elżbiety, dziedzic jej rozległych dóbr, został wojewodą krakowskim. Posiadał liczne potomstwo, dzięki czemu wiele możnych rodzin miało wśród swoich przodków trzecią małżonkę Władysława Jagiełły. Zofia Holszańska, czwarta żona Władysława Jagiełły Choć rodzinne Holszany leżały w rdzennej Litwie, powiatu szmiański, to opiszący się od tej miejscowości książęta z czasem zruszczyli się i przyjęli prawosławie. Pod koniec XIV wieku głośny był kniaś Iwan Olgi Muntowicz Holszański, namiestnik Kijowski, mąż Agrypiny, księżniczki Smoleńskiej, blisko spokrewniony z Witoldem. Iwan miał trzech synów. Jeden z nich był namiestnikiem Kijowskim, drugi Wielkiego Nowogrodu. Trzeci, Andrzej, nie piastował żadnych wysokich godności. Zmarł pozostawiając tylko córki Wasylise, Sofię, Sonkę i Marię. Do historii przeszedł dlatego, że średnia z nich została królową Polski. Olgi Muntowicz był ponadto ojcem Anny Iwanowny-Holszańskiej, małżonki Piasta Mazowieckiego, Bolesława III, znanej z dziejów Warszawy jako fundatorki Szpitala Świętego Ducha i dobrodziejki Kolegiaty Świętego Jana. Dzięki niej młoda sonka miała nad Wisłą cioteczne rodzeństwo. Córki Andrzeja Iwanowicza wraz z matką Aleksandrą Dymitrewną Przybywały u jej brata księcia Semena Drudzkiego. Rut Drudzkich był ruskiego pochodzenia i wywodził się od Ruryka. Analiza późniejszych awansów holszańskich i drudzkich skłoniła niektórych badaczy do przypuszczeń, że przyszła królowa Polski była mocniej związana uczuciowo z rodziną matki niż ojca. O dzieciństwie Sofii prawie nic nie wiadomo, poza faktem, że wychowywała się wraz z sześcioma synami wuja, młodymi drudzkimi. Aleksandra Dymitrewna w tym okresie jeszcze żyła, gdyż później odwiedzała córkę na Wawelu. Sądzi się, że sonka przyszła na świat około roku 1405. W 1420 roku księżniczki miały poznać Wilnie na dworze Witolda księcia Eliasza Mołdawskiego, który się później z najmłodszą z nich ożenił. Naturalnie wszystkie trzy były niepiśmienne. 12 maja 1420 roku Zmarła Elżbieta Pilecka, trzecia żona Jagieły. Sędziwy król wciąż nie posiadał syna. Dlatego było konieczne następne małżeństwo. Początkowo chciano ożenić Władysława z królową Owką z domu księżniczką bawarską, wdową po Wacławie Luksemburgu Czeskim. Zwolennikiem tego mariażu był podobno szwagier kandydatki król węgierski Zygmunt Luksemburg. Przeżywał on wówczas różne trudności, a przede wszystkim nie mógł po śmierci Wacława opanować dziedzicznych Czech, wobec silnego oporu husytów. Ci ostatni szukali pomocy w Polsce. Właśnie dla zjednania sobie Jagieły Luksemburg zaproponował mu rękę swej bratowej, wyznaczając Śląsk jako wiano. Projekt ten spotkał się z aprobatą Rady Królewskiej i do Zygmunta został wysłany za Wirza Czarny w celu prowadzenia dalszych pertraktacji. Dostał się on jednak do niewoli husytów. Król Władysław dowiedział się o tym w trokach w czasie Bożego Narodzenia. Obecny tam Witold wykorzystał ten fakt, aby namówić brata stryjecznego do zerwania rokowań o rękę Owki i wysunął kandydaturę krewnych swej żony, czemu gorąco sprzeciwił się przebywający wówczas na Litwie młody, ale już wtedy bardzo wpływowy kanonik Zbigniew Oleśnicki. Gdzieś w roku 1420 Jagiełło, goszcząc drudzkich, poznał księżniczki holszańskie. Początkowo rozważał możliwość poślubienia najstarszej, jednak miał zdecydować, że... Dziewka jest mocna ja, a ja człowiek stary, nie śmiem on cię pokusić się i zainteresował się sonką. Według niechętnego jej Długosza odnaczała się ona urodą więcej niż cnotami, Ponieważ w myśl dawnego ruskiego zwyczaju nie można było wydać młodszej siostry przed starszą, to Wasylisę prędko wysłatano z księciem Iwanem Bielskim. Ślub króla z odbył się w Nowogródku na zapusty 1421 roku. Obrzędu dokonał Mateusz, biskup Wileński. Bezpośrednio przedtem nastąpiło przejście oblubienicy z prawosławia na katolicyzm. W tym okresie wymagało to rebaptyzacji. Wprawdzie właśnie niedawno Jagieł i Witold zwrócili się do soboru w Konstancji z prośbą, aby rusinów przechodzących na katolicyzm zwolnić od obowiązku odbywania ponownego chrztu, jednak projekt ten został zatwierdzony dopiero po 80 latach. Obaj stryjeczni bracia byli w tej sprawie szczególnie ostrożni, bo przed rokiem książę Mołdawski Aleksander odesłał Witoldowi jego siostrę Ryngałę, swą dotychczasową żonę, wykorzystując jakieś niedokładności formalne w małżeństwie prawosławnego z katoliczką. Tak więc sonka została ponownie ochrzczona i otrzymała imię Zofii. Wiadomo, że wesele było szumne i że po ślubie państwo młodzi wyjechali do Lidy, gdzie król przyjmował poselstwo z Czech. W chwili zawarcia małżeństwa Jagieło miał około 71 lat, a jego czwarta żona około 17. Jak to ujmuje Ewa Maleczyńska w jedynej monografii poświęconej roli politycznej sonki, nowa małżonka królewska od razu miała niechętnych w osobach z otoczenia pasierbicy. Jadwiga, córka Jagiełły, liczyła w tym okresie 14 lat. Była ona uznaną następczynią tronu, dziedziczącą i Polskę, i Litwę. Władysław nie był do kulewny specjalnie przywiązany. Dziewczynka miała jednak protektorkę w barbarze cylejskiej, żonie Zygmunta, króla Niemiec i Węgier, bliskiej kuzynce swojej matki. Niemniej została wykorzystana przeciw swoim krewnym pokądzieli. Szukając przymierzy antyluksemburskich, Jagiełło zaręczył córkę z Fryderykiem, drugim synem elektora Brandenburskiego, o 5 lat młodszym od Jadwigi. Ustalono, że książę odziedziczy Polskę, nawet jeśli by królewna zmarła bezdzietnie i miała młodsze siostry. Jedynie w stosunku do ewentualnych przyszłych synów Władysława tracił on swe prawa. Gdyby Fryderyk objął tron Polski, ojciec zobowiązał się zapisać mu nową marchię Brandenburgię, dziedziczył starszy syn elektora. Na Wielkanoc 1422 roku uroczyste poselstwo z biskupem Lubuskim i panem von Treutlingen przywiozło księcia, który miał się wychowywać w Polsce i oddano go Jagielle w Radziejowie. Ten na opiekunów chłopca powołał księdza Eliasza i rycerza Piotra Chełmskiego. Wiadomo, że Fryderyk szybko się spolszczył, nieraz bawił w Krakowie, często przebywał w najbliższym otoczeniu przyszłego teścia... A w roku 1426 brał udział w łowach w Białowieży, gdzie złamał nogę. Było oczywiste, że ludzie występujący w jego i kulewny imieniu, między m.in. sędziwój z Ostroroga, byli niechętni Zofii, bo jej ewentualny syn mógłby pozbawić samym swoim urodzeniem jakiegokolwiek znaczenia Jadwiga i Fryderyka oraz ich opiekunów. Wkrótce po ślubie królewskim 27 września 1422 roku nad jeziorem Melneńskim zawarto pokój z zakonem kończący długotrwałe działania wojenne. Wydaje się, że młoda królowa w tym wydarzeniu nie odegrała żadnej roli. Zofia całkowicie skierowała swą uwagę na wyrobienie sobie pozycji, czego wyrazem byłaby koronacja. Pierwszy termin tego uroczystego wydarzenia, 26 grudzień 1422 roku, z niewiadomych powodów nie został dotrzymany, a nowego nie wyznaczono. Składały się na to co najmniej dwie przyczyny. Jedną była obojętna postawa Jagiełły. Zwracało uwagę, że królowa nie zachodziła w ciąże oraz, że już w najwcześniejszych miesiącach po ślubie sędziwy mąż wyjeżdżał na długie okresy, pozostawiając młodą żonę z pasierbicą w zupełnie obcym jej otoczeniu. Tak więc z bitwy udał się sam do Wielkopolski, a później po krótkim pobycie w Krakowie, również bez małżonki, odwiedził ponownie Wilno. Następną przyczyną był wewnętrzny układ sił politycznych w Polsce. Z grubsza dały się wówczas odróżnić dwa niezbyt ostro zarysowane stronnictwa. Jedno pro i drugie o orientacji przeciwnej, zwanej narodowo-kurialnym. Z tym ostatnim często współpracował Witold i właśnie ono poparło ślub Jagieły z księżniczką holszańską, występując przeciw związkowi z wdową po Wacławie Luksemburgu. Innym posunięciem tego ugrupowania było wysłanie do Czech Zygmunta Korybutowicza, bratanka Władysława II, przewidzianego przez husytów na króla, który przyjął w Pradze heretycką komunię pod dwiema postaciami. Jednak partia narodowo-kurialna przede wszystkim popierała królewnę i jej narzeczonego – dla których wywyższenie Zofii było zagrożeniem. Jednocześnie w aktualnym układzie sił i zwolennicy Luksemburgów, wśród których coraz większą rolę odgrywał młody kanonik Zbigniew Oleśnicki, sekretarz kancelarii królewskiej, nie sprzyjali wysuniętej przez ich przeciwników królowej. W rezultacie żaden z obydwu wpływowych obozów politycznych nie był zainteresowany w koronacji młodej małżanki Jagieły. Było miarą inteligencji Sonki, że szybko zrozumiała istniejącą sytuację. Świadomie też postanowiła związać się z jednym obozem i uzyskać jego poparcie. Wybrała zwolenników Luksemburgów. Decyzja ta wymagała odwagi, gdyż oznaczała wystąpienie przeciw wszystkim, którzy ją wynieśli, w tym także przeciw ściśle związanemu z jej rodziną Witoldowi. Okazję do tego posunięcia stworzyła śmierć arcybiskupa Tromby 2 grudnia 1422 roku. Spowodowało to szereg przesunięć i nominacji, które pod wpływem królowej w całości były korzystne dla Oleśnickiego i jego stronników. Przede wszystkim sam Zbigniew, pomimo młodego wieku, 33 lata, został biskupem krakowskim, nie posiadając jeszcze wszystkich święceń kapłańskich. Uważa się, Ewa Maleczyńska, że bez interwencji Sonki godność tę otrzymałby szafraniec, ciołka, z którym Zofia była w szczególnie dobrych stosunkach. Król mianował podkanclerzem Prymasem został Jastrzębiec, a kanclerzem Szafraniec. Przekonanie Jagiełły do tych nominacji było poważnym sukcesem politycznym jego młodej małżonki. Drugim jej osiągnięciem było zorganizowanie w marcu 1423 roku zjazdu Jagiełły z Zygmuntem Luksemburgiem w Kieźmarku. W wyniku tego spotkania król polski oficjalnie odwołał Kory Butowicza z Czech i przerwał politykę kokietowania husytów. Wiadomo jest, że Kieźmark został u Jagieły wymuszony przez stronnictwo luksemburskie, które Zofia ostatnio wzmocniła i dodatkowo poparła. Aktem wdzięczności ze strony protegowanych była pomoc w zorganizowaniu koronacji. Bezpośrednio po Kieźmarku, w którym nie uczestniczyła osobiście, królowa przeżyła mały triumf. Wyjechała bowiem z mężem na Ruś i była tam uroczyście przyjmowana, imponując strojami i biżuterią. Być może spotkała wówczas swoich krewnych i znajomych. Jest prawdopodobne, że nastąpiło wtedy jakieś polepszenie stosunków pomiędzy małżonkami, w każdym razie zbliżała się chwila, w której Zofia miała zajść w ciąże. Nie oznaczało to jednak, że Władysław przerwał swoje samotne wyjazdy, ale w trakcie najbliższego zaczął mówić o koronacji królowej, w czym został poparty przez Oleśnickiego. Koronacji wyznaczonej na marzec 1424 roku postanowiono nadać charakter szczególnie uroczysty. Mieli ją uświetnić swoją obecnością obcy monarchowie, w związku z czym wysłano zawisze czarnego, aby przekazał zaproszenie Zygmuntowi i barbarze Luksemburgom. Przyjechał także król Eryk Duński, początkowo podejmowany przez samą Sonkę, gdyż Jagiełło znów przebywał na Litwie, między innymi polując w celu przygotowania mięsiwa na zapowiedziane uroczystości. Baszta, w której zamieszkał koronowany gości ze Skandynawii, do chwili obecnej nosi nazwę Duńska. Przybyło poza tym czterech piastów mazowieckich, ośmiu śląskich oraz wielu książąt litewskich i ruskich z Zygmuntem Korybutowiczem na czele, mającym w Orszaku pięciuset wojów. Papieża reprezentował legat, kardynał Brandy, biskup Piaczęcy, któremu towarzyszył młody Juliusz Cezarini. Krzyżacy przysłali dwóch konturów. W ogóle ci świeccy, dostojnicy, nie tylko z Polski i z jej posiadłości, ale i z odległych ziem i królestw, Licznie się pozjeżdżali. Nieoczekiwanym gościem był Ludwik, książę bawarski, brat królowej Izabeli Francuskiej, małżonki Karla VI, który będąc w pobliżu Polski i słysząc o wielkim zjeździe, bez zaproszenia pojawił się w Krakowie. Na spotkanie z Zygmunta Luksemburga Oleśnicki wyjechał aż na Węgry, Jagiełło do Myślenic, a Zofia witała królewską parę na górze Lasota i wróciła w jednych saniach z Barbarą Cylejską. Zachowała się informacja, że dostojnym gościom przeznaczono na sypialnie komnatę o ścianach zdobionych malowidłami. Koronacji dokonał przy grobie św. Stanisława arcybiskup gnieźnieński Jastrzębiec w asyście arcybiskupa Lwowskiego, trzech biskupów, w tym Oleśnickiego i legata kardynała Brandi. Zabawy trwały tydzień. Jak napisał Długosz, w dzień odbywały się turnieje, a nocą pląsano. Gospodarz podejmował obu koronowanych gości w komnacie zwanej Laskowiec, znajdującej się nad bramą zamkową. W czasie tych przyjęć Zygmunt i Jarek podjęli próbę zerwania zaręczyn królewnej Jadwigi z Fryderykiem i wydania jej za Bogusława Słupskiego, co się jednak nie udało. Jednego dnia Zawisza Czarny urządził ucztę dla kilkudziesięciu osób w specjalnie wynajętym domu przy ulicy Świętego Jana. Po dwóch tygodniach odjechał Zygmunt odprowadzany przez Jagiełę do Sącza. Zwracała uwagę nieobecność Witolda, kilku biskupów i większości panów wielkopolskich. 11 marca 1424 roku król zapisał żonie Wiano na Radomiu, Sączu, Bieczu, Żarnowcu, Sanoku i na Wrocławiu, Nieszawie, a w kilka dni później dodał także Bogucie i Zagość. Była to najbardziej uroczysta koronacja małżonki królewskiej w całych dziejach Polski. Koronacja wzmocniła pozycję Zofii. Niedawna ruska dziewica, tak ją określał długość jako narzeczoną królewską, poczuła się w nowej ojczyźnie znacznie pewniej. Zwraca uwagę, że Sonka polonizowała się szybko. Większą część czasu spędzała w Polsce, otaczała się głównie Polakami, podobnie jak wszyscy pierwsi Jagiellonowie. W dużej czci miała klasztor świętokrzyski, a kiedy dochodziło do sporów o woły i Podolem, popierała swych nowych poddanych przeciw dawnym krajanom. Poza tym, jak podaje Maleczyńska, Chętnie chłonęła wpływy zachodnie, od zwyczajów towarzyskich po idee polityczne. Nie oznacza to jednak, aby ze środowiskiem rusko-litewskim jakoś ostro zerwała. Przeciwnie, zawsze utrzymywała dobre stosunki ze swą rodziną. Do końca życia miała w swym otoczeniu kilku prawosławnych dworzan i nawet na starość zarządziła, aby pewne szczegóły jej pogrzebu odbyły się zgodnie ze zwyczajami, w jakich wychowała się. Wydaje się, że w ogóle umiała łączyć różne poglądy. Będąc w jakimś sensie gorliwą katoliczką, potrafiła niejednokrotnie pertraktować z kusytami, a ludzi pomawianych o sympatię do tej herezji nieraz na jej dworze widywano. Miała m.in. czeskiego astrologa. Stale brała udział w rozgrywkach o władzę. Ewa Maleczyńska po zbadaniu tej strony działalności królowej konkluduje, że nie będąc wielkiej miary mężem stanu, niewątpliwie jednak należała do trzeźwych i sprytnych polityków. Powszechnie uważano ją za ambitną, wytrwałą i energiczną. Z różnych pośrednich wypowiedzi współczesnych można sądzić, że była wesoła i lubiła się bawić, a długoż zarzuca jej nadmierną hojność i rozrzutność, choć przyznaje, że miała serce wspaniałe i wzniosłe. Była poza tym bardzo impulsywna, a z wiekiem stała się kłótliwa i łatwo wybuchała gniewem. Nie posiadając wykształcenia, była ostatnią niepiśmienną kulową polską, miała wyraźne zasługi dla rozwoju kultury narodowej, a szczególnie popierała Akademię Krakowską. W związku z czym nazywano ją nawet Singularis Protector tej uczelni. Powszechnie uchodziła za przystojną. Pozycję Sonki definitywnie umocniło urodzenie syna, późniejszego Warneńczyka. Nastąpiło to w Krakowie 31 października 1424 roku. O radosnym wydarzeniu Jagiełło usłyszał już następnego dnia w czasie mszy w katedrze przemyskiej. Był z tego powodu tak szczęśliwy, że cały dzień spędził w kościele, zamówił wiele nabożeństw dziękczynnych i dokonał szeregu pobożnych uczynków. Syna, jak to napisał papieżowi Marcinowi V, ogłosił swoim dziedzicem na całym obszarze. Co jednak uznała w osobie Witolda tylko Litwa? W Polsce pozycja królewicza pozostawała niewyjaśniona. Żeby ją wzmocnić, król uzyskał nakaz papieski specjalnych modłów duchowieństwa za małego Jagielona i postanowił zorganizować bardzo uroczyste chrzciny. Obrzędu tego dokonał 18 lutego 1425 roku prymas w imieniu papieża, który doniósł Władysławowi, że z przyjemnością dowiedział się o powiciu syna przez najmniejszą w Chrystusie córkę Zofię, dostojną królową. W czasie chrztu asystował biskup Poznański niemowlęciu nazwanemu również Władysławem wpisano aż 25 ojców chrzestnych w tej liczbie papieża Marcina V, króla Zygmunta, księcia Mediolanu i Dorze Weneckiego. Na miejscu zastępował ich Oleśnicki. Witold przysłał srebrną kolebkę, a różne mniej wspaniałe dary wręczono posłom Władysława, który szeroko informował o tym radosnym wydarzeniu. Papież ofiarował Sofii dogocenne aksamity ze złotą nicią. Powszechnie podziwiano płodność 73-letniego monarchy. Dzięki podobieństwu rodzinnemu nikt nie kwestionował ojcostwa Jagieły. Piastunką małego została Kach na koniec Polska. Zofia, poparta przez męża, z całą żarliwością zaczęła teraz walczyć o uznanie syna za następcę tronu także w Polsce i o wyznaczenie siebie regentką na wypadek, gdyby Jagieło zmarł przed uzyskaniem przez syna pełnoletności. Oba te postulaty wymagały rozwiązania kilku różnych zagadnień. Pierwszym była dziedziczność tronu w Polsce. Możno władcy chcieli uznać Kulewicza przyszłym władcą, ale w charakterze przez nich wytypowanego, a nie jako otrzymującego prawa po ojcu, niezależnie od ich woli. Innym problemem była inkorporacja Litwy do Polski dokonana w roku 1386. Gdyby można było ją cofnąć, to mały Władysław... Dziedziczyłby bez przeszkód przynajmniej Wielkie Księstwo. Na tle tych głównych dołączyły się dodatkowe zagadnienia, takie jak potwierdzenie dawnych i nadanie nowych przywilejów ograniczających władzę królewską oraz wreszcie sprawa ewentualnej regencji. Przyznanie jej łącznie Zofii i Witoldowi wzmocniłoby znaczenie dynastii. To ostatnie poparła partia narodowa, do której Zofia z kolei zbliżyła się i z którą od dawna był związany Witold. Na zjeździe w Brześciu Kujawskim uczestnicy uznali wprawdzie małego Władysława za przyszłego króla, ale króla elekcyjnego. Odpowiedni dokument wręczono Leśnickiemu, aby go oddał Jagiellę, kiedy ten w zamian potwierdzi nowe wolności. O regencji Zofii w ogóle mowy nie było. Zastrzeżono poza tym, że po śmierci ojca przyszły monarcha będzie mógł się koronować dopiero jako pełnoletni, a warunkiem objęcia rządu stanie się zaprzysiężenie dawnych i nowych przywilejów. Jednak za namową Zygmunta Luksemburga i książąt litewskich rodzice postanowili tego dokumentu nie przyjąć i rozpoczęli zbieranie podpisów miast, ziem i dostojników uznających tron jako dziedziczny z wyznaczeniem na ewentualnych regentów Zofii Witolda. W związku z tym na następnym zjeździe w Łęczycy, w maj 1426 roku, Oleśnicki zwrócił zebranym dokument, a ci go rozsiekli szablami. Mały Władysław przestał więc być uważany nawet za wybieralnego przyszłego króla. Zburzony Jagiełło opuścił Izbę obrad. Zofii w Łęczycy nie było. Przeciwstawiając się uchwałom dwóch ostatnich zjazdów, królestwo kontynuowali zbieranie podpisów. Po postanowieniach podjętych w Brześciu Kulewicz został z Piastunką w Chęcinach, a Jagiełło z Sonką objeżdżali kraj, pozyskując zwolenników. Zmiast dziedziczność tronu pierwszy przyznał Kraków, później uczyniło to wiele innych, np. Konin i Lwów. Oddana bratu księżna Aleksandra i jej mazowieccy krewni specjalnym aktem ogłosili się zależnymi od króla, a nie od korony. Podobne zobowiązania podejmowało szereg dostojników. Nieco później, po wspólnej podróży małżonków, cała Ruś Czerwona uznała Władysława dziedzicznym następcą tronu, a Zowie i Witolda ewentualnymi regentami. W najbliższych latach królowa jeszcze dwukrotnie rodziła. 16 maja 1426 roku powiła w Krakowie o wschodzie słońca drugiego syna, który 2 czerwca został ochrzczony w katedrze krakowskiej i otrzymał imię Kazimierz. Z tej okazji odbył się na Wawelu turniej z wysokimi nagrodami ufundowanymi przez Jagiełłę. A czołek napisał poemat sławiący monarchinie za to, że dała krajowi dwóch dziedziców. W tym okresie Sądka gościła swoją matkę, która przyjechała jeszcze w czasie ciąży córki. Wracając do domu, stara księżna holszańska zmarła w miejscowości Gliniany na Rusi. Mały Kazimierz żył jednak niedługo i wkrótce został pochowany w katedrze krakowskiej w najbliższym sąsiedztwie Jadwigi Andegaweńskiej. Długoż podaje, że nastąpiło to już w marcu 1427 roku, ale ostatnio przeprowadzone badania kośćca wykazały, że dziecko żyło ponad rok. Po śmierci młodszego syna oboje rodzice gwałtownie rozpaczali. Zofia w ogóle słynęła z tego, że była matką ogromnie kochającą i ofiarną. Królowa zresztą wkrótce zaszła ponownie w ciążę. Rozwiązanie nastąpiło 30 listopada 1427 roku, a 21 grudnia Oleśnicki ochrzcił Kazimierza Andrzeja, znanego później jako Kazimierz Jagiellończyk. Drugie imię nadano po macierzystym dziadku, księciu Andrzeju Holszańskim. Ostatnie miesiące trzeciej ciąży przebiegały w atmosferze dramatycznych wydarzeń. Początkowo wszystko układało się pomyślnie i Zofia wraz z mężem zyskała uznanie przez Ruś Czerwoną Władysława następcą, a siebie i Witolda kandydatami na regentów. Być może właśnie to zaktywizowało jej wrogów. W każdym razie nagle zaczęły rozchodzić się pogłoski o wiarołomstwie królowej i o tym, że Władysław nie jest ojcem dziecka, którego oczekiwała. Ewa Maleczyńska uważa, że za kulisami tych wydarzeń... Ukryci byli ludzie Oleśnickiego, którzy takie oszczerstwa sami jako pierwsi zaczęli rozpowszechniać, bądź też przynajmniej postarali się nadać im rozgłos. Kiedy wieści te poczęły szerzej krążyć, Witold zażądał spotkania z Jagiełłą, a gdy to nastąpiło w Chorodle, poinformował go o powtarzanych oszczerstwach. Długoż podaje, że wielki książę był wówczas przeciwnikiem sonki, z czym wielu historyków się nie zgadza. Przeciwnie podkreślano, że pisał do kilku biskupów, przekonując ich... O niesłuszności oskarżenia.